Otwórzmy, proszę, psalm 127 i przeczytajmy pierwsze zdanie z tego psalmu: Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. I w tym tygodniu minionym wielu z nas trudziło się nad przygotowaniem tego pomieszczenia na nasze spotkania. Trudziliśmy się sprzątając, malując, budując ściany, skrobiąc, szpachlując i robiąc inne rzeczy. I wielu z was, którzy byliście w stanie, przychodziło tutaj i trudziło się. Jakkolwiek postawienie jakiegokolwiek budynku czy miejsca choćby robiącego największe wrażenie, a ten, a to nasze pomieszczenie póki co jeszcze nie robi wielkiego wrażenia, jeszcze pewnie długo nie będzie robić. Zbudowanie takiego domu na zgromadzenia kościoła Czasami wrażenie jest takie, czy nasze, nasze ludzkie oczekiwanie jest, że jeśli przeniesiemy się do nowego miejsca, znajdziemy się w ładniejszym budynku czy w jakichś lepszych, przyjemniejszych okolicznościach, to bardzo dużo to może zmienić. I myślę, że z jednej strony z pewnością te wszystkie rzeczy typu, czy jest czysto, czy jest brudno, czy jest miejsce, żeby wszyscy mogli usiąść, czy też, jeśli takiego miejsca nie ma, i ludzie muszą gdzieś stać na korytarzach, czy spotykać się gdzieś na zewnątrz, bo nie ma w ogóle takiego miejsca, gdzie Kościół by się mógł zgromadzać, Te rzeczy z pewnością mają jakiś wpływ na to, jak Kościół się rozwija. Jakkolwiek jestem głęboko przekonany, że ta zasada, którą tutaj psalmista zawiera w tych słowach, jest dużo bardziej istotna od tego, co my jako ludzie my jesteśmy w stanie stworzyć naszymi wysiłkami. Nasze wysiłki, nasze przygotowania są istotne i cieszę się, że tak wielu z Was pomagało nam tutaj i że doprowadziliśmy to miejsce w ciągu tygodnia do takiego stanu, w jakim ono jest dzisiaj, że możemy się tu spotkać. Możemy mieć nasze pierwsze tutaj nabożeństwo. I, I myślę, że jest to też Bogu miłe, że jak tylko mogliśmy, ci, którzy byli w stanie, włożyliśmy tutaj nasze siły, żeby dzisiaj tutaj się spotkać. Jakkolwiek moją modlitwą dzisiaj jest i chcę też Was prosić, abyście przyłączyli się do tej modlitwy, aby to Pan tutaj rzeczywiście budował swój dom. Kiedy się tutaj będziemy zgromadzać, kiedy będziemy się tutaj modlić, kiedy będziemy śpiewać, chwalić naszego Boga, kiedy będziemy rozważać Jego Słowo, aby tak jak tam na tym skromnym dworcu i tak jak wcześniej spotykaliśmy się w jeszcze, jeszcze bardziej kiepskich warunkach niż na tym dworcu, Bóg nam błogosławił. Bóg był obecny pośród nas, Bóg działał pośród nas i widzieliśmy Jego dobrą rękę nad nami. Tak, aby i na tym miejscu Jego błogosławieństwo na nas się obficie zlewało, I aby całe to pomieszczenie było wypełnione. I aby przyszedł taki czas, że będziemy musieli szukać nowego pomieszczenia i znowu modlić się i prosić Boga, żeby nas poprowadził dalej, tak jak nas tutaj poprowadził. Także proszę Was o modlitwę. Proszę, abyśmy wszyscy powstali i rozpoczęli do nabożeństwo wysłuchawszy tych słów modlitwą, dziękując Bogu za to miejsce, dziękując za ten Kościół, jaki ma w tym mieście i prosząc Go, aby budował swój Kościół. Gdyż jeśli On go nie zbuduje, to jak ten psalm mówi, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno Trudzą się ci, którzy go budują. My możemy naszymi wysiłkami, naszymi staraniami coś zbudować. Ludzie dużo zbudowali na tej ziemi, różnych rzeczy. Ale trwały, pełen ducha, pełen życia Kościół może zbudować tylko Bóg. I dlatego wołajmy do Niego, aby On zechciał budować tutaj swój Kościół. Panie, dziękujemy Tobie za to miejsce, za tę łaskę, którą nam dałeś, aby przygotować je tak, abyśmy dzisiaj tutaj mogli się spotkać. Chociaż wszystko nie jest jeszcze zrobione, to dziękujemy za to, co nam dałeś w Twojej łasce zrobić. Dziękujemy za Twój Kościół, Panie, w tym mieście i okolicach, za braci, siostry. Panie, z Twojej łaski należymy do Ciebie i wiemy, że bez Twojej łaski, bez Twego błogosławieństwa Choćbyśmy mieli najpiękniejsze miejsce, nie zrobimy żadnego kroku do przodu. Potrzebujemy Ciebie, Panie, potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy Twojej obecności, Panie, na każdym naszym zgromadzeniu, a też w życiu każdego z nas, aby nie tylko kiedy się tutaj zgromadzamy, ale gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, aby nasze serca były blisko Ciebie aby nasze życie było poddane Tobie, abyś Ty nas prowadził, abyś Ty nas budował w Twoim świętym duchu. Tego potrzebujemy, Panie, najbardziej jako Twój Kościół. Daleko bardziej niż miejsca na zgromadzenia potrzebujemy Twojej pracy w życiu każdego z nas, Twojego budowania nas w każdym dniu, Twojej przemiany naszych myśli, naszych serc, Twojej inspiracji, Twojej ochrony, Panie, Twojego błogosławieństwa. Wylej na nas, Panie, obficie Twe błogosławieństwo. Prosimy. Prosimy, Panie. Daj, aby to miejsce było pełne ludzi, pełnych ducha, pełnych życia, pełnych miłości, pełnych braterstwa. Prosimy, Panie, abyś przydawał też, aby całe to miejsce było wypełnione. Aby nowe osoby nawracały się przez nasze życie, przez nasze zwiastowanie, przez naszą służbę, którą Ty pobłogosławisz. Prosimy, kochany Panie, prosimy, byś błogosławił naszą bytność na tym miejscu, nasze świadectwo w tym miejscu. Wielbimy Cię, wywyższamy i dziękujemy za to, co w swej łasce uczynisz, Panie. Mówimy, że to Twój Kościół, nie nasz. I że to nie my jesteśmy budowniczymi. Chociaż mamy swój udział w tym budowaniu, ale Ty jesteś budowniczym swego kościoła. Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, ja zbuduję mój kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Na skalę tej wiary, tego wyznania, żeś Ty Panem, żeś Ty Chrystusem, żeś Ty Synem Boga Żywego. I my tego wyznania dzisiaj się trzymamy, tak jak Piotr, ufając, Panie, że będziesz budował swój kościół dalej. I że będziesz nam błogosławił. Ku chwale Twego imienia. O to Cię prosimy. Amen.